z naszego rozważania, z listu do Rzymian, z 8 rozdziału. No i tutaj już 18, 19, żeśmy poruszali, ale przeczytamy od 18 do 25 wiersza. Albo ja sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą ma się nam objawić. Postworzenie stęsknotą oczekuje objawienia synów bożych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 Ten osiemnasty wiersz mówi teraz o przyszłości i mówi apostoł Paweł tak zestawia te dwa, dwie sytuacje, nasze życie na tej ziemi, to znaczy to utrapienie i y, tą chwałę, która jest przyszła. I tak możemy zauważyć, że zestawienie tych wierszy jest w sposób... Y, porównany w taki sposób, jakby jakbyśmy nie mieli tej chwały przed sobą to byśmy mogli się zatrudzić ale skoro porównanie jest to z chwałą to wtedy to utrapienie jest po prostu tak, tak jakby nic bo u Pana jeden dzień jak tysiąc lat A my yy, właśnie mamy tylko parę lat, kiedy schodzimy z Panem, bo oczywiście nie możemy liczyć tego czasu, którego żeśmy żyli w świecie. Tylko tutaj te utrapienia teraźniejszego czasu mówią o tym czasie, kiedy żeśmy się nawrócili i żyjemy z Bogiem. I tutaj o ten czas chodzi, utrapienia teraźniczego czasu. Apostoł Paweł, porównując właśnie tą rzecz. A jeżeli ktoś niedawno się nawrócił, to oczywiście, cóż to jest za krótki czas? I tym samym jeszcze mniej powinien mieć utrapienia. Kiedyś Ktoś starszy, właściwie mając ponad 70 lat, mężczyzna, został zapytany, ile ma lat, to odpowiedział, 3 lata. Właśnie powiedział w ten sposób, że mam 3 lata, bo 3 lata temu się nawróciłem, a o reszcie mego życia zapomniałem. Także nieraz... Yy, Właściwie mamy długi czas życia, który był czasem zasmucającym Boga, ale oczywiście też i potrzebny do wychowania. Ale mamy też i czas, w którym chodziliśmy z Bogiem i żeby to nie był czas, który jest zmarnowany, ale żebyśmy to, te utrapienia teraźniejszego czasu były takie związane z Bożymi rzeczami, żebyśmy się nie trudzili dla tego świata, ale takżeśmy tutaj wcześniej czytali o tym, że tak jak cały ten ósmy rozdział mówi nam w tych wierszach o duchu, a nie o ciele. Bo cały ten rozdział mówi nam o duchu i o ciele. I tak jak już było wymieniane, praktycznie w każdym z tych wierszy od ósmego do trzynastego jest mowa o ciele i też w dużo Duży, dużo miejscach w wierszach jest mowa o duchu także widzimy tutaj yy, te utrapienia, które są, to oczywiście są w ciele ale mamy je w duchowy sposób yy, zwyciężać i chodzić żebyśmy nie karmili ciała, tylko ducha nic nie znaczą schwałą, która ma się nam objawić czy nie z, w porównaniu z schwałą, która ma się nam objawić Pan Jezus powiedział takie jedno słowo Ojcze, chcę. I dalej jest napisane, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali moją chwałę. Tu jest właśnie pokazane, że ta chwała, którą my będziemy zobaczymy, chwała miłości, chwała łaski Pana Jezusa, to jest są wszystko rzeczy, które oczywiście zapomnimy, całe te Tą sytuację, którą żeśmy mieli na ziemi I to jest to, to, to się niczym nie da zmierzyć Dlatego Smutne jest Jeśli wierzący człowiek, który Chodzi po tej ziemi Kiedy go z nim rozmawiamy, to on ciągle Mówi tylko o tych rzeczach Które są na tej ziemi i tym trudzie I tych problemach i tym wszystkim A ani jednym słowem przez całą godzinę Nie wspomni o tym Że ma radość i chwałę w niebie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 Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc mamy tutaj zapowiedź, że ta przyszła chwała jest niemożliwa wręcz do opisania ludzkimi słowami. Nasz umysł nie jest w stanie jej ogarnąć. Tak wspaniałe jest to, co Bóg dla nas przygotował. Natomiast stworzenie z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Przez grzech człowieka na stworzenie przyszedł taki czas, który nie był pierwotnym założeniem, bo jak Bóg stworzył świat, stworzył go dla człowieka, żeby Adam strzegł tego ogrodu, uprawiał go i Nie było tutaj założenia, że grzech zmarnuje to wszystko. Później mamy potop, też w wyniku grzechu człowieka. Wiele zwierząt zginęło, wiele roślin zginęło. Tak bardzo zmienił się świat w wyniku grzechu człowieka, że później Noe dostał pozwolenie jeść mięso, bo wcześniej yy, takiego yy, pozwolenia nie miał. Być może z powodu zmian w przyrodzie to się stało. I też jest parę takich ciekawych myśli na zasadzie przenośni już w Starym Testamencie, które pokazują, że stworzenie nie jest obojętne na to, co się dzieje od strony duchowej. Stworzenie z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych. Niektórzy nawet komentatorzy wskazują na to, że zwierzęta i przyroda cierpi. Gdy grzesznik idzie po ziemi, to nawet jest użyte takie sformułowanie, że ziemia jęczy pod niepojednanym grzesznikiem, nie chcąc go nosić. Że deszcz niechętnie na niego pada, że krowa, Czuję się źle, gdy wie, jej mleko będzie pite przez grzesznika. To oczywiście są fantazje tych komentatorów, ale to daje pewnego ducha, który nawiązuje trochę z tym, co jest w Izajasza, 55 rozdział. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że Bóg zapowiada taki czas, kiedy już nie będzie tego przekleństwa w sposób taki widoczny,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 który nigdy nie będzie wymazany. Widzimy, tutaj jest użyta taka personifikacja, czyli jest powiedziane, że pagórki będą głośno śpiewać i że drzewa polne będą klaskać w dłonie. Jest to oczywiście obrazowe przekazanie, że nadejdzie taki czas, kiedy to stworzenie będzie się cieszyć i radować tym, O czym właśnie tutaj jest mowa, że stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Na myśl odnośnie y, tych utrapień teraźniejszego czasu. Y, mamy w drugim środek Koryntian 4 rozdział, 17 wiersz jest napisane, że y, nieznaczny chwilowy ucisk sprawia przeogromną obfitość wiekoistej chwały. Tak jak to Marcin tutaj mówi na tym miejscu ostatniej środy, że jest to taki przelicznik 40 ton a 4 kg. A więc ta odrobina tutaj e, dla Pana, czy ze względu na Pana, to tam e, ogromny, ogromny zysk. Dlatego też jest powiedziane, kto by tym kubkiem wody e, napoił jednego kogoś dlatego, że jest uczniem, nie straci zapłaty swojej. Czyli co to jest podać kubek wody? Można powiedzieć, to nic nie kosztuje ani nie jest wielki wysiłek, ale odpłata jest e, ogromnie, ogromnie większa. Czyli to jest taki nadzwyczajny przelicznik w tej Bożej ekonomii. Cokolwiek robimy dla Pana ma wielką odpłatę i cokolwiek czerpimy dla Pana ma wielką odpłatę. Bo życie w Chrystusie niesie ze sobą podobieństwo i do tego zmartwychwstałego życia w Chrystusie, czyli radości do sukcesu we wierze, do zwycięstwa ale też niesie ze sobą ciężary, trudy, obciążenia, takie jak Pan Jezus też przychodził na tej ziemi. I nawet jeśli ktoś dużo cierpi, jest niepełnosprawny, albo z różnych powodów może w tym życiu mieć bardzo ciężko, to niestety za to odpłaty mieć nie będzie, bo to nie jest w Chrystusie. Tu chodzi o te doświadczenia, które my ze względu na Pana, albo dlatego, że jesteśmy wierzący, musimy znosić na przykład w swojej rodzinie. Teraz może jeszcze jest taka myśl, że mamy przykłady w Biblii tych, właściwie to jest rzut oka w przyszłość, ale jest mowa o tych, którzy będą cierpieć, czy ucierpią. Mam na myśli objawienie 6 rozdział, gdzie już jest przy okazji piątej pieczęci mowa o tych, którzy ponieśli śmierć to jest dopiero przyszłość, ale już jest zapisane, co nie będę mówić to jest objawienie 6.10 kiedyż Panie Święty i Prawdziwy rozpoczniesz <śmiech> sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi i dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli a więc ci, którzy ucierpieli Widzimy, że dostali białą szatę i odpoczywają. A więc było cierpienie, jest chwała. Czy też i podobna rzecz obawienie 14 rozdział, 13 wiersz. I usłyszałem głos w nieba mówiący napisz Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi duch odpoczną po pracach swoich. Znowu chodzi o tych, którzy w tym czasie ucisku ucierpią, czy poniosą śmierć. Ale jednak oni są szczególnie błogosławieni, bo mają wielką zapłatę u Pana. Ale to dotyczy też i każdego człowieka wierzącego, który idzie tutaj w życiu z Bogiem. I teraz mamy taki może pozornie niespecjalnie związany urywek z tym tematem. Tutaj apostoł przechodzi właśnie jakby tak od tych naszych cierpień do tego, że ten skutek grzechu dotknął całe stworzenie. Wiadomo, że drzewa i rzeki, czy góry nie zgrzeszyły, ale cały świat ten materialny nosi na, siebie, na sobie piętno grzechu, które spowodował człowiek. Bo wiemy, że i rośliny mają choroby, zwierzęta mają choroby, cała natura, jak, no, podlega czy zepsuciu, czy widzimy to, że e, rośliny źle rosną, czy są mszyce, albo są drapieżniki w przyrodzie czyli Bóg musiał uzupełnić e, stworzenie o e, e, organizmy, czy o zwierzęta, które są drapieżne, bo tego na początku nie było Jeśli ryba poluje spod wody e, po prostu na jakiegoś owada, który jest nad wodą, to jest coś, czego wcześniej nie było przed upadek, upadkiem w grzech. I czego też nie będzie w czasie milenium. E, co mamy e, obrazowo pokazane w Izajasza e, przy okazji właśnie opisu tysiącletniego królestwa. To jest 60. Piąty rozdział Izajasza, 25 piąty wiersz. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew, jak bydło, będzie jadł sieczkę. Widzimy, że dzisiaj jest to niemożliwe, żeby wilka i baranka razem w jednej zagrodzie e, trzymać, e, ale przyjdzie czas, gdzie ten charakter e, drapieżny e, zostanie zmieniony. E, I lew także przestanie być drapieżnikiem, a będzie się żywił sieczką, a nie e, zwierzętami czy antylopami. E, dlatego e, obecnie cała Ziemia cierpi z powodu grzechu. E, I tutaj jest napisane, że stworzenie z tęsknotą oczekuje. Chciałem jeszcze podać coś do tego, co Grzesiek czytał. Podobne znaczenie w Salubie. Psalm 98, 98, psalm, 8 wiersz: Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. A więc widzimy, że cała natura, tak jak cierpi. Tak i tutaj cieszy się z tego, oczywiście, bo ten sąd, powtórne przyjście Pana Jezusa zwiastuje to, że to przekleństwo będzie zdjęte z ziemi. Tak jak teraz ono spoczywa na całej naturze, tak i przyjdzie czas, że będzie to zdjęte i z tego się, można powiedzieć, natura rośliny cieszy przyjdzie czas, że drzewa będą rodzić 12 razy do roku, a nie raz do roku, gdzie wszystko będzie rozkwitać. I Z tego się właśnie, tak jak tutaj czytamy, natura cieszy i dlatego oczekuje objawienia Synów Bożych. Chodzi o to, że my wraz z Panem przyjdziemy po czasie ucisku, po to, żeby osądzić ten świat i wszystkich grzesznych ale właśnie dla natury to zwiastuje nadejście tysiącletniego królestwa, czyli czasu, błogości, e, czasu, kiedy ta natura znowu będzie mogła, e, tak można powiedzieć, rozkwitać. I tak tu jest napisane w 20 wierszu, e, że to stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia uchwalebnej wolności dzieci bożych. Czyli chodzi o ten moment, kiedy my wraz z Panem przyjdziemy, aby osądzić ten grzeszny świat grzeszników i natura także będzie uwolniona. Jeszcze mi się przypomina takie słowo czy to jest gdzieś w którejś, w księdze Mojżesza, gdzie jest powiedziane do Żydów, że ta ziemia wyrzuci was, jeśli nie będziecie przestrzegać mego zakonu. To znaczy, że rzeczywiście jest coś takiego. Zresztą sam Pan Jezus mówił, kamienie krzyczeć będą. Być może to jest nam, trochę brzmi jak bajka dla dzieci, ale cała natura dla Boga żyje. Kiedy pan Jezus, który jest chwale dzisiaj Ojca na jego tronie, Wchodząc z tej ziemi, on od tamtego czasu cały czas jest pogardzany i jego życie było naznaczone wielkim piętnem i odrzuceniem. I on przez cały czas swego życia na tej ziemi nie był przyjęty i tym samym teraz też nie jest przyjęty. I z, a Żydzi, kiedy... Piłat im powiedział, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to oni odpowiedzieli krew jego na nas i na dziadki nasze i widzimy, że ponoszą konsekwencje Żydzi tego, tej postawy, którą wtedy powiedzieli i oczywiście żadne pokolenie żydowskie nie zmieniło swojego nastawienia do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa i nie przyjęło go jako swojego Zbawiciela, bo wiemy, że dalej trwa upór W stosunku do tego, aby przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela świata, jest wręcz odrzucany przez nich i nie czytany o nim. I tym samym zobaczcie, zobaczmy, dwa tysiące lat trwa y, takie y, jej utrapienie. Porównuję to w taki sposób, aby właśnie nam też pokazać to, że skoro, y, skoro Bóg tak osądził e, lud izraelski, żydowski za to, że Syna Bożego e, podeptali i że, że, że Syna Bożego ukrzyżowali to e, oczywiście e, te przyszłe pokolenia, które są e, biorą na siebie tą odpowiedzialność ze względu na to że nie zmieniają swojego serca i e, oczywiście to nie jest taki sam przykład co do stworzenia bo stworzenie w żaden sposób nie ponosi konsekwencji grzechu. Ono nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za to, że, że Bóg każe ludzi. Bo kiedy Eliasz modlił się w czasie, w czasie króla Achaba o to, żeby nie było deszczu przez 3 lata i 3 miesiące, to przecież nie, był, nie było winne stworzenie, które oczywiście cierpiało z tego powodu, że nie było deszczu przez 3 lata i 3 miesiące czy 6 miesięcy, 3 lata i pół roku tak, przepraszam, 3 lata i pół roku to przecież ono cierpiało przecież nie było wody w rzekach, nie wyschło wiele po prostu i wiele drzew łuskło i tak dalej, i tak dalej także, ale mimo to ludzie się nie pojednali i y, wiemy, że y, było wiele zniszczenia i stworzenie po prostu jest żywe, ono potrzebuje życia, a widzimy takie y, było to utrapienie jej, Jego, że y, wiele było zniszczenia w tamtym okresie. I teraz też mamy różne dolegliwości stworzenia i różne problemy ze względu na to, że człowiek nie chce się upamiętać. I Lud izraelski ponosi konsekwencje e, swojej decyzji już 2000 lat i zobaczmy, jaki Bóg jest w swojej decyzji sprawiedliwy, i oni jeszcze bardziej e, zostaną, e, może powiedzieć, osądzeni za to, że to jest gdzieś napisane, że e, ich wy, będę wytapiał i wypławiał. E, chyba to Zachariasz mówi. E, Piecu. Także yy, i tym samym yy, te, yy, te sytuacje, które są w objawieniu opisane, one też bardzo mocno yy, wpłyną na stworzenie, na drzewa, na zwierzęta, na całą, można powiedzieć, na ustrój wodny, na wszystko po prostu to wpłynie i to wszystko będzie, można powiedzieć, tak bardzo mocno yy, przewrócone kiedy był potop wody zalały wiemy, że ten drugi świat ten, który teraz mamy jest zachowany dla ognia o tym nam pisze apostoł Piotr wyobraźmy sobie właśnie ogień, który spala całą ziemię co się robi ze stworzeniem? Wszystko ginie i i tutaj jakby apostoł Paweł tego nie opisuje, tej całej sytuacji, ale przechodzi do rzeczy, która już była wspomniana, to znaczy, że przechodzi do sytuacji, kiedy, kiedy właśnie będzie tysiącletnie królestwo i to my, e, oczywiście Pan z nami, zejdzie na ziemię i to będzie jakby nagrodą i, i, i po prostu i to jest tym oczekiwaniem tego stworzenia że to stworzenie jakby wiedziało o tym, że nastąpi zmiana y, sytuacji, że nastąpi po prostu błogosławiony czas y, w życiu tych po prostu, tych y, komórek, roślin, zwierząt i, i, i gwiazd i wszystkiego, co by nie było. Także to jest zadziwiające, że kiedy, y, podam taki przykład, To było w, kiedy było trzęsienie ziemi w Japonii, to ptaki i zwierzęta, koty i psy yy, uciekały yy, w stronę gór, żeby można woda ich nie zalała, a ludzie nie wiedzieli o tym i potonęli. to miejsce z kapłańskiej. 18 rozdział, gdzie jest o tym, że Ziemia pozbyła się swoich mieszkańców. To jest kapłańska 1825. Trzecia Mojżeszowa. Trzecia Mojżeszowa 1825. Nazywana też kapłańską. Także i Ziemia stała się skalana, nawiedziłem więc jej nieprawość. W niej i Ziemia zwymiotowała, tak jest w Gdańskiej, swoich mieszkańców. I potem 28 wiersz. Aby was ziemia nie zwymiotowała, gdy ją zanieczyścicie, jak zwymiotowała narody, które były przed wami. Pamiętamy, że tutaj przyroda aktywnie brała udział w wyganianiu tych mieszkańców. Było powiedziane, że szerszenie nawet wyganiały tych ludzi z ziemi obiecanej. I w XX rozdziale kapłańskiej jest 22 wiersz, czyli Trzecia Mojżeszowa 20-22. Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła, tu jest słowo wyrzuciła, ziemia, do której was wprowadzę, abyście w niej mieszkali. Tutaj wyraźnie widać, że to jest związane geograficznie tenże zakon mojżeszowy z ziemią, tą konkretną ziemią kanonejską i to nie jest tak uniwersalne prawo tych 613 przykazań, które w zakonie mamy do stosowania gdziekolwiek indziej, tylko właśnie tam. Odnośnie zwierząt współdziałających z Bogiem, jeszcze mamy świadectwo oślicy Bilaama, która jako juczne bydle dostała zlecenie, żeby skarcić proroka i ona się odezwała do niego, yy, powiedziała do niego, juczne bydle skarciło bezrozumny czyn proroka, tak mówi chyba Juda lub Piotr, Juda. Natomiast jeszcze jest zapowiedź, że orzeł będzie leciał środkiem nieba i też się odezwie, będzie krzyczał biada, biada, biada. Czyli widzimy, że czasami zwierzęta od Boga dostają konkretne upoważnienie. Tak samo jak ryba, która połknęła Jonasza, Bóg wyznaczył konkretną rybę i dał jej zlecenie na Jonasza, że ma być przez tą rybę Wielką połknięte. Czyli stworzenie jest tutaj yy, aktorem, na którym to się nie tylko od, yy, wszystko odbywa, ale też jest częścią, którą tutaj Bóg ma jako w pewnym sensie współpracownika. Już nawet sam fakt, że ofiary są składane ze zwierząt. Cóż winny jest baranek, że człowiek zgrzeszył. Jest to zapowiedź oczywiście doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, bo zwierzęta nigdy nie zgrzeszyły. myśli wiersz 22 i 23. Jest podsumowanie, że całe stworzenie wzdycha i boleje aż dotąd. Ktoś tak to powiedział, że cała natura gra w tonacji mol. to coś słyszał na temat muzyki, to wie, że są no nie dźwięki, ale akordy są w tonacji durowej czy molowej. Jeśli na przykład jest D-mol, to brzmi tak raczej smutno, czy merancholijnie. Jeśli jest de dur, to raczej tak wesoło, bardziej skocznie, a więc cały ten świat jakby jest nastrojony w tonacji molowej. Wszystko jest takie troszeczkę no, smutne, bolejące, taka nostalgia. Wiemy, że wszystko cierpi, są pożary lasów, choroby zwierząt, Choroby lasów, rzeki są zanieczyszczone, no i tak dalej, i tak dalej. Można by różne rzeczy wymieniać. A więc cały świat, gdzie by nie spojrzeć, to gdzieś jakieś no, ciężary, trudności na tej naturze spoczywają. Tankowiec się rozbije na przykład i jest znowu klęska ekologiczna. Ale mamy nie tylko naturę, bo też jest powiedziane o nas, nie tylko ono, czyli nie tylko stworzenie, lecz i my sami, e, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Czyli my, ludzie wierzący, ten zaczątek ducha, innym tłumaczeniem mówi, pierwociny ducha, myśmy jeszcze przed nawróceniem narodu żydowskiego otrzymali e, ducha świętego. Gdyby korzystamy z tych nowych narodzin, z tego co później mamy to nowe serce, mięsiste serce, to co powiedziane jest o Żydach później. My już jako ci pierwsi, pierwociny wiemy, że to jest to nawiązanie do tego pierwszego zboża, które zostało ścięte. Ten pierwszy snop, jakby on jest najcenniejszy, symboliczny. A więc my, którzy jesteśmy tymi pierwocinami dla Boga, my także wzdychamy w sobie, bo nam także jest ciężko. My także chorujemy, także mamy różne troski. Nie dziwimy się, kiedy, jeśli ktoś ma może 85 lat i mówi już bym chciał odejść do Pana. No tak rozumiemy. Człowiek stary, słaby, już mu ciężko. Ale apostoł Paweł nie był bardzo stary, kiedy mówił Wolałbym wyjść z ciała i zamieszkać u Pana Nie tylko starość ma powodować w nas pragnienie bycia w niebie Po prostu dlatego, że tam tak naprawdę jest nasz dom, tam jest nasz Pan Tam już nie ma tego wszystkiego, co nas dzisiaj obciąża Tam już nie musimy, czy nie będziemy musieli walczyć z grzechem A tu ciągle na ziemi jeszcze musimy się zmagać, rozsądzać Stawać po jednej czy po drugiej stronie, wołać do Boga o łaskę. Tam już to się wszystko zakończy. Tam już wiara nie będzie potrzebna. My dzisiaj ciągle jeszcze mamy bój wiary. A więc wzdychamy w sobie. To jest normalną rzeczą, że nieraz zdarzy się nam, kiedy możemy tak powiedzieć Panie, przyjdź już. Jak już by było dobrze tam być u Ciebie. E, czekamy na to odkupienie ciała, bo to ciało ciągle żyje w tym świecie i sprawia nam też wiele trudności. E, dlatego też i e, my, jak gdyby, przyłączamy się do tego chóru całej natury, tak jak jest w Psalmie 8 e, napisane e, o tym e, całym stworzeniu. E, Panie Władco, nasze wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój nad niebiosa. E, a więc my wraz z całym stworzeniem e, czekamy na ten moment, kiedy Pan nareszcie zdejmie to przekleństwo e, z tej ziemi, a my e, uwolnieni od tych grzesznych ciał, będziemy nareszcie u Pana. I to jest cudowny moment, którego oczekujemy. Ten moment, kiedy spełni się to, w co dzisiaj wierzymy. A wiemy, że to będzie już niedługo. W tym 22 wierszu jest takie słowo aż dotąd. Dokąd? O co tutaj chodzi. Teraz wszystko tak trwa. I tak jak Piot pisze, że niektórzy mówią, jak powstały niewiosa, tak to trwa i trwa i nic się nie zmienia. Ale właśnie przyjdzie taki moment aż dotąd. I to dotąd nastąpi zmiana i to bardzo wielka zmiana to znaczy, że wszyscy ci, którzy są pojednani z Bogiem obmyci Jego krwią zostaną zabrani do nieba i tam będziemy z Panem na wieki oczywiście, a na tej ziemi zaczną się katastrofy, bo zacznie się wielki ucisk, ale Kościół Boga żywego, zgromadzenie zostanie zabrane do Niego i my nie będziemy oglądać tego wszystkiego i właśnie wszyscy ci, którzy są obmyci krwią Pana Jezusa i mają dzisiaj przebaczone grzechy, to właśnie czekają na ten moment aż dotąd. I oczywiście yy, nie nastąpi już zmiana sytuacji stworzenia, ani momentalnie nie, nic się nie zmieni na ziemi, ale za 7 lat Pan Jezus przyjdzie z nami na ziemię i wtedy nastąpi zmiana, bo zostanie osądzona osądzony wszyscy, którzy byli przeciwko Panu Jezusowi, przeciwko Jego yy, narodowi i przeciwko Jego yy, świętemu miastu Jerozolemowi i ci wszyscy, którzy wystąpią zbrojnie, zostaną osądzeni i Pan Jezus zapoczątkuje tysiącletnie królestwo, które właśnie zacznie być błogosławieństwem dla całego stworzenia i całej ziemi i to też możemy powiedzieć aż dotąd. Ale początek tego aż dotąd zaczyna się właśnie w chwili pochwycenia Kościoła, pochwycenia wierzących do nieba. I tak możemy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy naszykowani na tą chwilę aż dotąd? jedno krótkie zdanie, tak mi się teraz to nasuwa, że zanim nastąpi pochwycenie, czy też zanim my wraz z Panem przyjdziemy na ten świat, aby go osądzić, czego całe stworzenie oczekuje, musiało się coś wydarzyć. Czas łaski. Czyli Pan Jezus musiał przyjść na tę ziemię, głosić tę Ewangelię łaski Bożej i teraz te miliony ludzi uwierzyły I teraz jest ten czas, czas, kiedy staliśmy się synami Bożymi, kiedy doświadczamy tej wolności od przekleństwa grzechu, wolności od przekleństwa piekła. To jest coś, z czego także cała natura się raduje. I dlatego też, tak myślę, rzeczywiście Pan Jezus powiedział, jeśli ci nie będą krzyczeć, to kamienie krzyczeć będą, Bo tam faryzeusze mówili, żeby nie, te dzieci nie krzyczały Hosanna synowi Dawidowemu. A więc teraz jest czas, którego także natura się raduje. Czas, kiedy ludzie nawracają się do Boga. No bo bez tego, bez czasu łaski nie byłoby pochwycenia, ani nie, będzie powtórnego, nie byłoby powtórnego przyjścia. Ponieważ ono jest zapowiedziane, że to przyjdzie Pan wraz ze wszystkimi swoimi świętymi. 85 <śmiech> <śmiech> Проднє so наш. So